Bo chciałbym się przedstawić, bo jestem Marcin, jestem z Rabki Zdrój i reprezentuję tutaj małe miasto, czyli najwyższą formę rozwinięcia psychologiczno-intelektualno-agralnego w tym podcaście. Jak mówią nam mieszkańcy pechowej kamienicy, w budynek uderzył tuż nad ranem. Proszę powiedzieć, co tutaj się stało? To się stonęło. To się stonęło. To, to Witamy serdecznie w pierwszym odcinku podcastu Rustykalnego. Z Krakowa mówi do Was Stanisław Benedyk, jego współprowadzący. Małomiasteczkowy Marcin Kozieł. No i miastowy Michał Dziewoński. No. Mm. Tematem naszego podcastu będzie analiza i interpretacja najróżniejszych wiadomości. Będziemy naśmiewać się z dziennikarzy, którzy bardzo lakonicznie piszą artykuły oraz z małomiasteczkowego życia. Mm. Prosto z naszego pięknego, smutnego, jak pizda Podkarpacia. Yy, news z miastopl oświadcza nam w, na główku, kto uprawia seks na wzgórzu z widokiem na Tatry i Rzeszów. Otóż do nieobyczajnego zachowania doszło w pobliżu nadajnika radiowego w Łanach matysowskich, a policja nie może ustalić sprawców. A na tym pięknym wzgórzu, mające 360 metrów nad poziomem morza, ktoś uprawia niemoralne czyny. E, tak szczerze, to ja się na... głównie zastanawiam z jakiego miejsca w Polsce widać Tatar i Rzeszów. Nie, nie bo to jest rzeszów. może to jest metafora po prostu zmiotu monetą, albo każdy medal ma dwie strony, czy coś w tym deset. To jest ta sytuacja, kiedy po jednej stronie wzgórza działki kosztują 300 tysięcy, natomiast po drugiej stronie... 30. Znaczy teoretycznie ja nie chcę w tym momencie obrażać ludzi z Zezem, ale fakt, ktoś z Zezem mógłby zobaczyć jednym okiem teatry, drugim okiem Rzeczów, ale gdzie to by musiało być? Gdzieś pod Tarnowem? Jedno oko na Tatry, Jedno... drugie oko <laughs> na Zeżów. Jedno oko. <laughs> Tak. A wracając już do y, tematu głównego, kto mógłby to robić, to jest prosta dosyć odpowiedź. No jak to, kto? Nastolatkowie albo studenci. No czemu nastolatkowie? A może to są emeryci? Żadni przygód, druga fala, drugi oddech życia. Czy to widziałeś, spotkałeś kiedyś emeryta, który za przeproszeniem dożyłby się gdzieś na wzgórku? No nie, ale a może właśnie na przykład to konia w autobusie? A stamtąd już mały krok? Może yy... tam jeździ druga linia z Rzeszowa? Yy, właśnie. Yy, teraz pytanie do Koźlaka, bo nośnie walenia no to... konia w autobusie, bo to jest z Krakowa. I czemu akurat ta tematyka ma się do mnie odnosić? Jeździś tam w tramwaję czy autobusem. Jeżdżę autobusem i tramwajem. No właśnie. <głos> I... Czyli no. na pewno będziesz miał dobry pogląd. No, generalnie, żeby... Potem mamy newsa, który będzie do tego trochę pił, ale zanim jeszcze, no to bardziej po Krakowie bym się spodziewał, że ktoś będzie sobie... Chociaż nie, przepraszam. W Nowym Targu też walił sobie typ konia w autobusie, opowiada mi moja siostra. Niemniej chłopaczek był trochę... No, z nowym targiem. <laughs> ja bym wrócił do walenia gruchy. Dobra, e, w takim razie w, wracając do walenia gruchy. Michał. Dziękuję. Dziękuję. E, proszę, opowiadaj jak to wygląda w Krakowie. Czy e, masturbujecie się w jak regularnie? Znaczy, powiedz mi na jakiej podstawie to zakłada, że my to robimy regularnie. Jeżeli coś wchodzi w nawyk, to można powiedzieć, że dzieje się to regularnie. Lubię pewną opinię mojego brata na temat Krakowa. On uważa, ja po części powielam tą opinię, że gen krakowski powoduje, że mieszkają tu tak zwane córy małopolskie. Oni są tacy, mm, tacy, o, kark jest tak wysoko, że mógłby nie zauważyć tego gościa, który sobie tutaj normalnie. Dość sadnie, dogadzał. Nie, ja myślę, że to jest znaczy kwestia tego, że mamy na tyle różnych dziwnych przypadków i wypadków w komunikacji miejskiej e, krakowskiej, chociażby, bo nie wiem jak w innych miastach, za bardzo. Bo nie e, bywa, że... bo jest z Krakow. Tak, Kraków, e, miasto numer jeden w Polsce, te sprawy, e, że faktycznie możemy przeoczyć taki prosty akt masturbacji, tak? Jakby... <śmiech> A jak aktywacji. jest skomplikowany, panie Kośleak. <śmiech> czy mogę pan to wyjaśnić, czy w zielonkach, z których pan pochodzi, na przykład zakłada się worek na głowę, <śmiech> czy też pasek na szyję? A to pytanie komu? Generalnie bardzo łatwo można się zamaskować y, z masturbacją w autobusie. Nie mówię tego z własnego doświadczenia, od razu dementuję te podłe. Eee, Kolegaś powiedział podłe pasz które zaraz padną z waszych ust, ale nawet nie zdajcie sobie sprawy, z iloma osobami y, jechaliście jednym środkiem transportu, które z, zaspokajały się w y, takim można powiedzieć skrycie. Są tacy skrytobójczy faperzy. Ja mogę powiedzieć tyle, że Rabka jest za małą miejscowością, że były tam autobusy, ale kiedyś osobiście wracając ze szkoły widziałem jak jakiś pan w jakiś takich krzakach, w takich drzewach iglastych zaspokajał się, ale dość fortunnie, niefortunnie wybrał sobie kadry, że było widać tylko dłoń i przedmiot sprawy. Zaspokajał się w drzewach iglastych, tak? Tak. Czy to ma jakąś korelację ze sobą? No nie, wyobraź sobie takie drzewa iglaste i dosłownie jedną dziurę między gałęziami i widzisz tam gruchę i ta grucha jest walona. Grucha na sośnie. Coś Eks, przykuło nie. tam jego uwagę. Rzecz, przykuło. <śmiech> <śmiech> Chcemy zdementować to jakiekolwiek opinie, że na drzewach iglastych rosną gruszki, tak? Kulfon nie miałeś racji. Dobra. W takim razie przejdźmy może dalej do kolejnego artykułu. Na zakopiańską komendę policji zgłosiła się mieszkanka Zakopanego, która przyniosła ze sobą znalezioną saszetkę. Jakież było zdziwienie funkcjonariuszy, kiedy oprócz rzeczy osobistych i pieniędzy w środku znajdzi charakterystyczny susz roślinny w kilku opakowaniach. Nieszczęśliwym właścicielem owej saszetki był 38-latek z Opola. Znajdowało się tam 5 gramów marihuany. Mamy kolejny dowód, jak zakopiańska policja nie jest tylko od tego, żeby wpisywać, yy, wpisywać turystom mandaty, ale tym razem złapali groźnego dilera narkotykowego z Opola. Ale Chciałem ja by tylko powiedzieć, że trzeba być naprawdę niespełna rozumu, żeby przyznać się, że się posiadało służ roślinny w saszetce, którą ktoś znalazł na ulicy. I pozdrawiam pana z Opola. Jak widać szczerość nie popłaca. Najwyraźniej nie. Może opłaciła właśnie funkcjonariuszom pytanie, co zrobili no potem. Panie policjanci, e... panie Bagieto, pan bagiet Bagietmeister, pana kolega mi okradł, no. To znaczy, najgorsze w tym wszystkim było to, że ten opolanin faktycznie przyznał się do saszetki i do jej zawartości. Właśnie w tym momencie zastanawiam się, czy, e, czy on w ogóle tam miał jakieś dokumenty, może miał jakieś pieniądze, może po prostu był tak głupi. A nie bo... wiem, ta pani po prostu powinna być bardziej uczciwa i zobaczyć najpierw zawartość saszetki, a potem dopiero zanieś ją na policję. Ale jak widać, kolejny raz góralska mentalność zwyciężyła nad ludzkimi obyczajami. Ale nie, nie, nie. chwila, chwila. Ale pani bo właśnie była uczciwa. Pani była bardzo uczciwa. No nie, bo jakby była uczciwa, to by zajrzała, pomyślała o tym mężczyźnie, wyrzuciła co trzeba, albo chociaż eee, do niego się porząd... Czy ty sądzisz, że jakaś pewnie starsza kobieta z Zakopanego pomyślałaby o tym, żeby nie wyrobić ziomka. Jestem strasznie zaskoczony tym, że ona w ogóle nie wzięła sobie tego wszystkiego dla siebie, tych dudków ze środka i wszystkiego, jak to zakopiańskie duch Przepraszam bardzo, górale. jakby tutaj godzisz w jakąś taką naturę człowieka, tak? Człowiek, załóżmy, że. Ale tu jest mówimy o góralach, a nie o człowieka. Dobrze, tu trudno nie, się nie, nie, troszeczkę nie, nie, nie, nie czekać. Czeka. Nie, niech się wytłumaczy. Ludzie z Warszawy zrobią ciężkie pieniądze za od zachodnich korporacji, potem jadą w góry i mówią sobie tak, ale ci górale, prawdziwi czyści, po patrioci Prości, Gadielicy. Polacy, rodacy, nasi sojusznicy. Natomiast wchodzisz do tego Zakopanego i co? A ci tylko kradzki, dotki, do gadania 5 złotych! Pokój 5 złotych! w pokoju 5 złotych! I wszędzie dotki, wszędzie dotki, kurwa, dziady pierdolone. Dobrze, przechodząc dalej, proponuję odpuścić sobie news o złodziejach opon z Rzeszowa, bo... bo to, jakby, to jakby zostawimy sobie na kiedyś, Kolejny news tym razem z naszej spod naszej południowo-wschodniej granicy. Pewien mężczyzna 50, 26 przepraszam 26-letni mężczyzna z Ukrainy ukradł nam ptaka. W znaczeniu w znaczeniu spreparowany okaz jastrzębia gołębiarza. I to nie, to nie jest. By, o, o, o, o. Uwaga, to nie jest bloki jastrząb. To, to jest. Się i, trzymałem, gór... Siedziałem, bo jastrząb górba by się Czy on go skusił chlebem? Wypchanego, więc Wydaje oba... <laughs> mi się, że na wypchanego jastrzębia chleby raczej nie podziałem. Ale wypchana mysz? <laughs> I uwaga, e, przejście graniczne polsko-ukraińskie było w Medyce, czyli to jest pewne święte, święte podkarpackie miejsce, dlatego. <laughs> Absolutnie bym się z tego nigdy, nigdy nie śmiał. Tak, Machosław i jego wyznawcy to poważna sprawa. U Ukrainiec nie miał pojęcia, że jest to okaz ptaka chronionego, co jak rozumiem. Ale on już był wypchany! <laughs> ale widzisz, widzisz kolego. Yy, ale widział, gdzie, a gdzie widziałeś ostatnio wypchanego ptaka, nie, nie. co? Mam właśnie tą anotację. Nie wiedział, iż jest to okaz ptaka chronionego, wpisanego na listę okazów zagrożonych wyginięciem. Zaproszenie? O chuj tu chodzi? On jest wypchany, on jest martwy. Pyszne. Był wypchany. Gdzie widziałeś ostatnio wypchanego ptaka? Żeby żył. Tym razem e, będzie bardziej swojsko. I e, to jest, o ile dobrze pamiętam, również z Małopolski. <grym, <grym, tylko chyba idealnie. nie jest sprecyzowane. Ta, e, to jest Tarnów. E, Ojciec po, yy, ojciec po kłótni z synem zdemolował synowi samochód. Siekierą. Siekierą. <laughs> Czyli siekierę zada. Bezpośrednią przyczyną aktu wandalizmu miała być rodzinna kłótnia, do której doszło między 59-letnim ojcem i jego 30-letnim synem podczas wspólnego, uwaga, spożywania alkoholu. Czyli to będzie yy, wspólne coś, co będzie pojawiało się i przewijało przez, na, po, przez, przez nasz podcast, przez większość jego odcinków, bo jednak Polacy dopiero skręcają się, gdy piją sobie gorzałki. Starszy mężczyzna bez pardonu oprzedł się z pojazdem syna. W Renault Twingo... <laughs> Kurwa, no zabiłbym. ja bym mu podziękował, ale dobra, ja się tam zam. W Renault Twingo zniszczona została przednia szyba reflektory, karoseria pokrywa silnika drzwi i dachu. Tak szczerze mówiąc, to ja zastanawiam się... Że... Eee, jakie to musiało być Renault Twingo, że strata szacowana na kilka tysięcy złotych, <gry> no, może obnięte folią aluminium, Tak, straty to były, to były tak naprawdę straty na folii. Zamiast na dworzec pojechał do więzienia. Starszy pan chciał być uczynny i podwieźć proszącego, a ten ukradł mu samochód. To jest generalnie, generalnie historia Hit. W ośrodku rehabilitacyjnym w Jordanowie jeden z mężczyzn... Jakiś... Przepraszam czy Stasiu, w czym? W ośrodku rehabilitacyjnym... Przepraszam, Rehabilita Rehabilita Rehabilita Rehabilita Kurba! Rehabilitacyjnym. Rehabilitacyjnym w Jordanowie, tak? tak. Ja, Chciałem tylko zaznaczyć, że rapka leży jakieś 15 km od Jordanowa i nie leczyłbym nawet z ust tam swoich zużytych opon przeznaczonych <laughs> recykling, bo by je zajebali i pocieli. Także... Dobrze, kontynuuj, Stasiu. E, starszy pan podjechał swym Renault Megane pod ośrodek, za, za, za każdym razem dokładnie podają e, samą markę ma, samochodu. Ja, ja marce bym się samochody. cieszył, że to nie Twingo, bo by gościał. <głosy> <głosy> <głosy> Marka i model. Podjechał swym Renault Megan pod ośrodek rehabilitacyjny w Jordanowie, życzonym, tak? Zanim wszedł do środka, zagadnął go nieznany mężczyzna z prośbą o podwiezienie na stację kolejową. Kierowca zgodził się, ale poprosił, by pasażer poczekał chwilkę, aż załatwi sprawę w środku. I zostawił go w samochodzie. Gdy wyszedł z budynku, okazało się, że zniknął jak nie tak tajemniczy pasażer, jak i Renault. Mężczyzna zgłosił więc mętkadzisz policji. I nie pozostało nie mu nic innego, jak tylko czekać. Jeżeli tak. tak wtrącę, powiedzcie mi, ile dla was warte jest taki w sumie... E, jak to był samochód? Renault, Renault Megane. Renault Ile on jest dla was warty? Tak, jak byście tak, to, to jest to dobry samochód? dury rocznik który rocznik. Nie Nieważne, tak słyszysz Renault megan Co myślisz? No wiesz, to siedem koła, 8. Bo teraz dalej w artykule jest napisane, że złodziej sprzedał samochód na złom. Bo to nie mógł być zbytnio dobrze Ten zachowany Renault jest Megane. Produkowany z 25 lat, więc akurat do tego tutaj bym się nie przyczepiał. Natomiast ma no, chyba dobry moral do tej historii okazja, czyli I złodzieja. złodzieja. No e, a złodziej był to nie byle jaki, ponieważ mężczyzna, który ukradł Renomegan, był wcześniej skazany prawomocnym wyrokiem i poszukiwany do odsiedzenia 20-miesięcznego wyroku. W tym momencie wydaje mi się, że co najmniej, co najmniej jakieś 60 miesięcy mu dali Ale on zdążył zezłomować auto i jeszcze po prostu potem zdążył ten na dworzec Właśnie, kolejowy to, najważniejsze pytanie. Czy ów to... mężczyzna zdążył na pociąg? Jest ja jeszcze, myślę, że tak. Jest jeszcze drugie Myśleli pytanie. Czyli go z... posadzili z tym ojcem od sikier. <grym> Kolejny news i tym razem jest bardzo bliski mojemu sercu, albowiem y, akcja dzieje się w Dąbrowie Górniczej. Nagi mężczyzna wsiadł do autobusu linii 84 i wzbudził sensację. To jest tytuł. E, w Krakowie to normalka, co? Nagi mężczyzna... Co? Co? co? Nagi mężczyzna wsiadł co? do autobusu. Niecodzienny widok ujrzeli 19 listopada bieżącego roku w południe pasażerowie autobusu linii 84. Do środka wszedł naki mężczyzna. Zobacz zdjęcia. Nie, oczywiście nie, mamy. oczywiście nie ma. Zobacz memy. I uwaga, w artykule jest zaznaczone, że mężczyzna wsiadł do autobusu ochoczo. I teraz, I teraz jest pytanie, czy, czy to wiąże się z wcześniejszym omawianym przez nas przykładem, przez nas przykładem krakowskich masturbatorów? Pasacernowie, zgodnie z artykułem, byli zdziwieni i nieco zażenowani, ale tylko nieco. To, to, nie to, to jest Dąbrowa, zażenowani, za... zażenowani swoim poziomem sp... socjalno Oni byli, <śmiech> byli tylko nieco zażenowani, generalnie ja bym się też nieco zażenował, gdyby Kola do mojego, do mojego... I ja z kolei bym się nieco zdziwił, a bardziej zażenował, ale... Choć jakby się w ogóle nie zażenował no. I w ogóle by się nieźli. Nie no, weźmy pod uwagę, że jakby w Krakowie, jak ustaliśmy wcześniej, to jest jednak pewna taka norma społeczna, że ktoś sobie trzepie gruchę w komunikacji miejskiej. Tak, ustaliśmy już to, że raczej robią to pokryją niż otwarcie, chociaż i takie przypadki Bo się zdarzają. A więcej billboardów z kobietami. Mieliśmy kolejny o, raz usłyszeć bardzo. okazję usłyszeć legendarną historię z tytułu U nas w Krakowie. <laughs> Cały czas tyczy się zrobimy jednego. Zrobimy w ogóle zrobimy taki, myślę, że nawet jeden blok. Podcastowy, który będzie nazywał się U nas w Krakowie. Przechodzimy do artykułu, który jest de facto naprawdę z grubej rury. Wracamy do Tygodnika Podhaleńskiego, bo pozdrawiamy wszystkich jego redaktorów i dziennikarzy. Czytelników, zwłaszcza. Zwłaszcza czytelników. Próbował zmotywować motywować policjantów do działania przy pomocy pistoletu. W ostatni czwartek, późnym wieczorem, do Nowotarskiej Komendy dotarło zgłoszenie o ataku nożownika na jednej z ulic w centrum miasta. Poszkodowany w ataku mężczyzna miał znaleźć schronienie uznajomego w jego mieszkaniu. Gdy policjanci podjechali na miejsce, na miejscu czekał na wejściu czekał już zawiadamiający. Mężczyzna był mocno nietrzeźwy i dość rozczeniowy. Na domiar złego w mieszkaniu na funkcjonariuszu czekał ujadający pies. Kurwa mać. Czy ten pies uh, pies ujadający odbroją, pies? Ujadający Róbcie swoją robotę? Pomyśl, jesteś, <kuh> jesteś policjantem, przyjeżdżasz na miejsce zdarzenia, nie dość, że gość jest rozczeniowy roszczeniowy, to jeszcze jest tam ujadający kurwa pies. Ja się zastanawiam z jakiej komendy on przyszedł, żeby był przede mną. <grym> ja mam pytanie, czy roszczeniowy y, łączy się z byciem pijanym? Być może. Ja bym się tutaj odniósł do naszej polskiej kultury. Dziedzictwa narodowego nawet, pewnej tradycji. Odnośnie pewnej tradycji dziedzictwa narodowego. Z wódką i <grym> I byciem roszczeniowym. W tej okazji. Odnośnie naszej polskiej tradycji, y, czy tam dalej chwilę po spacyfikowaniu pasa, pasa. jest napisane pasa, pasa, pasa, pasa, pasa. bo oni spacyfikowali nie psa ale pasa, więc widocznie koleś miał na ksywę, na ksywę pasu no pasaran, no pasaran. literówka, zdarza się gospodarz stał się naprawdę agresywny obrzucał policjantów wyzwiskami a w końcu sięgnął do szafki po pistolet tam tam tam tam Prawdziwy? Czy tylko tak napisali, żeby mieć sensację w tym swoim tygodniku pokrywać? Czy pistolet jest prawdziwy? Nie wiem, aczkolwiek jego mość miał w organizmie 3 promile alkoholu. E, u nas to norma. Eee... To Może być sensacja dla nie wiem, I pani policja Hanin. była zdziwiona? Pierwszy raz widzieli broń na oczy? To Czy była... To? Nie? Sam... Dalej w artykule jest wyraźnie zaznaczone, że była to gazowa replika, więc prawdopodobnie jego mość był airsoftowcem. Eee... Eee... Aha... Hmm ale zawsze bo... mogło być gorzej mógł prać impro <laughs> albo bapować. E, najlepsze jest to, że, A najlepsze jest to, że e, faktycznie ten zgłaszający który groził, który, który groził pistoletem e, miał pociętego kumpla bo tego kumpla zaatakował nożownik ale generalnie e, to też przysrali, się, plan. przysrali się do tego bardziej agresywnego Proszę bardzo co zrobili Wyrażaj się, mówisz to o funkcjonariusza, ja to jakby no. Cury małopolskie... Małopolski, o, cór Małpolski, Curry tak. Ustorze pruderyjność, nie, jakieś marek. A co się to... stało z psem w końcu, bo on jadał? Właśnie, psa spacyfikowali, ja tak. bym tutaj się odniósł jakiejś, nie wiem Greenpeacea albo inne takie instytucje, która się nie, zajmuje się. Ale co, nie miał zwienną. odznaki, żeby się wylegitywał? Ej, ale ej, to nie, ja bym ugryzł to z innej strony ...ugryzł... Z innej o, strony, mianowicie czy to już nie są nielegalne walki psów? <głos> ostatni artykuł jest z Biłgoraju z gminy Frampol myślał, że zgubi policjantów niekie kontroli nawet na 5 nawet na lat może trafić za kratki 43-latek gminy Frampol, który uciekał przed policyjną kontrolą jak się okazało, mężczyzna wsiadł za kierownicę mając w organizmie ponad 3 promil alkoholu Znowu. Zauważył, że, zauważył go jadący swoim samochodem policjant będący poza służbą i go ciepnął. Najlepsze jest we wszystkim to, że na samym końcu artykułu, pomijając to, że jego mość miał trzy promile, jest adnotacja, że ponadto oprócz niego w pojeździe znajdował się 14-letni chłopiec i 70-letnia kobieta, czyli jego mość trzema promilami uciekał w pościg policyjny, gdzie jego mość uciekał ze swoim prawdopodobnie synem i swoim prawdopodobnie matką. Ciekawe co matka krzyczała: Dalej syna, co ty jesteś taką ksiącą, nie uciekniesz? Nie grałeś tą gniazdkę masz do grania. Nie grałem nigdy w GTA. Trzeba dać przykład nowym pokoleniom. No. Eee. Zapytany na to, dlaczego ucieka 43-latek w rozmowie z policjantami oświadczył, że świadomie zignorował polecenie zatrzymania wydane przez policjantów. widzę na to, że zgubi ich i uniknie kontroli. Tak? Co jest, widzę, że dobitnie dołożył się do pieca. Generalnie mistrz kierownicy ucieka. Eee, także to był ostatni już z artykułów w podcaście rustykalnym. Z Krakowa mówi do was Stanisław Benedyk, Marcin Koziel i Michał Dziewoński.